Przecież można się dziwić, że cenzor czujnie wyciął mi ten cytat w tekście, publikowanym w 1982 roku, według Świętochowskiego, na przegraną walkę nie należy patrzeć tylko pod kątem rozmiarów represji, jakie wywołała. Według Świętochowskiego miała ona bowiem również inne, nie tak łatwo dostrzegalne skutki, w natężonym droganiu strun uczuciowych narodu, we wzlocie duchów na szczyty bohaterstwa i ofiary kulcie czci dla męczenników, w oczyszczaniu się dusz mocnym ogniem niesamolubnego zapału, w idealizacji życia, celów i dążeń. Tego nie da najcieplejszy dom i najpełniejsza misa, a jeżeli chodzi nam o dobro i gust przyszłych pokoleń, to im chyba najmniej na tym zależeć będzie, ażeby przodkowie patrzyli z przeszłości i w przyszłość z tłustymi i rumianymi gębami. Można sobie wyobrazić... Jak ten fragment wzburzył wron ich cenzorów o tłustych i rumianych gębach, którzy go bez wahania wycięli. Tego typu teksty były blokowane w PRL-u, nie docierały do polskich czytelników. W rezultacie tego faktu przez dziesięciolecia kształtował się coraz bardziej jednostronny obraz polskich walk narodowych w świadomości coraz szerszych grup społeczeństwa. To wskazuje, jak wiele zaległości publikacyjnych trzeba nadrobić. I tym większą szkodę przynoszą w tej sytuacji wystąpienia publicystów nieznających całości polskich przemyśleń na temat dylematów XIX-wiecznej historii. Przeciw Mierosławczyźnie występowanie przeciw antypowstańczym egzorcyzmom nie może w żadnym razie oznaczać bezkrytycznej idealizacji historii naszych ruchów niepodległościowych, przymykania oczu na tak liczne błędy w toku przygotowywania powstań, ich organizacji i przebiegu. Jako naród zapłaciliśmy zbyt dużą cenę za jakże liczne przejawy bezsensownej spiskomanii, nie liczącej się z żadnymi realiami, a częstokroć prowadzonej tylko dla zaspokojenia własnych wygórowanych ambicji. Chorobliwym wprost przypadkiem w tym względzie były różne odmiany Mierosławczyzny, czegoś, co określiłbym jako fatalną piorunującą mieszanką rządzy władzy i demagogii, lekkomyślności i pieniatwa i co reprezentował przez całe życie nasz najszkodliwszy XIX-wieczny demagog insurekcjonista Ludwik Mierosławski. Ileż szkód przyniosło akcentowane wciąż przez Mierosławskiego absolutyzowanie walki zbrojnej, natychmiastowego, prędkiego czynu, za wszelką cenę, idące w parze ze wzgardą dla pracy organicznej, partactwa lada cyrkla, kotła czy pilnika. Zbyt często obok najwspanialszych objawów poświęcenia sprawie powstańczej, obok konarskich, bobrowskich czy traugutów spotykało się właśnie typy w stylu Mirosławskiego. Polacy jako plemię, widzenie słabości kolejnych konspiracji niepodległościowych i powstań narodowych w żadnym razie nie może uzasadniać prób skrajnego idealizowania drugiego nurtu działań narodowych, to jest różnych odmian pracy organicznej. Absolutyzowania jej efektów, uważania jej za jedynie słuszną w każdej sytuacji. Zbyt często zapomina się, że ugoda nie wszędzie i nie zawsze była możliwa do realizacji. Wskazywano już nieraz, że zupełnie odmienne warunki trwałego kompromisu z zaborcą istniały w monarchii i Habsburgów gdzie nie było zdecydowanie liczebnie przeważającego i nad wszystkimi innymi panującego narodu niż w zaborze rosyjskim, gdzie wiodła prym doktryna, widząca w Polakach tylko plemię jednego, słowiańskiego, narodu. Stąd podzielane przez licznych wybitnych historyków opinie iż możność kompromisu z caratem zawsze była w istocie tylko złudzeniem i mogła tylko prowadzić do zatarcia odrębności narodowej narodu polskiego i jego przetrwania, wyłącznie jako regionalnej odrębności wielkoplemiennego imperium rosyjskiego. Część siódma Z zafałszowaniami dziejów Polski jest jak z obcinaniem głów hydrze, ciągle pojawiają się nowe w związku z tym muszę w swym cyklu cofnąć się znowu do wieków średnich. Na łamach polityki z 5 sierpnia 2000 roku ukazało się bowiem jedno z najskrajniejszych zafałszowań pióra głównego niemieckiego eksperta tego tygodnika, jednego z najbardziej zażartych germanofilii Adama Krzemińskiego. Przypomnijmy, że w 1995 roku Krzemieński wystąpił w polityce. Z artykułem o sprawie przesiedleń Niemców z Polski po 1945 roku, w którym próbował całkowicie zatrzeć różnicę między ofiarami i katami, pisząc, wypędzenia Polaków przez Niemców, Niemców przez Polaków, Polaków przez Rosjan, Ukraińców i Litwinów, nie mówiąc o masowej likwidacji Żydów przez hitlerowców i ich kolaborantów w całej Europie, nawet po 50 latach pozostawiły otwarte rany. Prawem psychologicznym jest, że każda ze stron uważa się przede wszystkim za ofiarę, tłumiąc w świadomości poczucie winy i wyrzuty sumienia. Artykuł Krzemińskiego wywołał ostry protest dwóch czytelników polityki, z Izraela aż nazbyt dobrze pamiętających, kto był ofiarą, a kto był katem w czasie wojny, Holona Izraela i Józefa Smietańskiego skądinąd w swoim czasie również redaktora, polityki. W publikowanym na łamach Polityki, z 13 stycznia 1996 roku liście obaj czytelnicy ostro zaprotestowali przeciwko postawieniu przez Krzemińskiego na równi losu Polaków wysiedlonych z Pomorza, Poznańskiego i Kresów przez zbrodniczych okupantów z losem Niemców, wysiedlonych po II wojnie światowej z Polski na mocy porozumień pocztamskich. Zdaniem Smietańskiego i Izraela teksta. Krzemińskiego był wyrazem swoistej amnezji. Gdyż Polska w latach 30. chciała przesiedlić Żydów na Madagaskar, ale nie budowano oświęcimia. Mocarstwa zalegalizowały transfer Niemców. Polska zrealizowała to przesiedlenie, ale nie było zagłady. Krzemieński potraktował różne zjawiska jako jednorodne. Krzemieński Polska, Frankenstein Europy Krzemiński, bardzo wpływowy komentator, polityki, niejednokrotnie gościł w Niemczech, gdzie był wielce hołbiony przez swych niemieckich gospodarzy. Jak widać bardzo to na nie wpłynęło, bo przy różnych okazjach wyraźnie dąży do zacierania szczególnej odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie II wojny światowej i wzywa polskich czytelników do zbiorowej amnezji w tej sprawie. Jego zdaniem taka pamięć to tylko jakieś niepotrzebne, niepoprawne, nieeuropejskie urazy. W tekście Polska poduszką narodów polityka z 28 sierpnia 1993 roku, Krzemiński pisał wprost, że nasze ciągłe przypominanie sobie, jak nas kiedyś pokopano, jedynie psuje krew i blokuje sensowne inicjatywy, nie wolno wpadać w bezpłodną podejrzliwość. Gdy Żydzi wciąż przypominają tylko o swojej martyrologii w II wojnie światowej, zawłaszczając wyłączność na męczeństwo, to akurat Krzemieńskiemu nie przeszkadza. Bo, Europejczyk, Krzemieński uważa pewno, że tylko Żydzi mają, zgodnie z poprawnością polityczną, patent na męczenników. Nam, Polakom, Krzemieński usilnie zaleca natomiast, abyśmy nie podtrzymywali jakiejś tam anachronicznej idei narodowej, mało twórczej i niezbyt płodnej, twierdząc, że naród to takie słowo, z którym trzeba się obchodzić ostrożnie, jak z odbezpieczonym granatem porucznik. Tekst Krzemińskiego w Polityce, z 14 października 1995 roku, przy innej okazji redaktor Krzemiński, popisał się, mało ciekawym wyskokiem publicystycznym, określając Polskę jako Frankensteina Europy. Jakież jeszcze obelgi pod adresem Polski wymyślą nasi pomysłowie europejczycy? W najnowszym swym wyczynie publicystycznym pod tytułem. Winet u pod Grunwaldem Polityka, z 5 sierpnia bieżący rok, Krzemieński wystąpił z jedną z najbardziej groteskowych prób wybielenia historii zakonu Krzyżackiego. Gromko domagając się rewizji, naszego obrazu Krzyżaków Krzemieński nawołuje do odejścia od literackiej matyki Ady. I zerwania z rozbiorowymi kompleksami naszych wieszczów. Wybieleniu krzyżaków ma służyć dość szczególny chwyt Krzemińskiego, postawienie znaku równości pomiędzy dwoma wykluczającymi się romantycznymi tradycjami, narodowych spojrzeń na krzyżaków, polską czarną legendą, i niemiecką białą legendą. Bo, jak pisze Krzemiński, żadna z tych legend nie jest nośna. Krzyżacy wprawdzie popełniali okrucieństwa przy chrystianizacji ziem pruskich, ale, według Krzemińskiego, taka była podówczas kultura ewangelizacji i prowadzenia wojen. Krzyżacy nie odchodzili jakoś specjalnie od europejskiej normy. Wybielanie zakonu Krzyżackiego a oto, jak Krzemieński przedstawia dwie legendy o krzyżakach, polską i niemiecką, od których należy natychmiast odejść. Oto leżą na stole dwie przeciwstawne literackie legendy krzyżaków i Grunwaldu. Te polską znamy.